Lass uns miteinander Lukas 5 etwas lesen. Przeczytamy wspólnie kilka wierszy z Łukasza, 5 rozdział. Lukas 5, wir lesen von Vers 1 bis Vers 11. Od 1 do 11 wiersza. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wyszedłszy do jednej z tych, do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi.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 Am Freitag haben wir einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium gelesen. Björnke, jeśli pamiętacie, czytaliśmy urywek z Ewangelii Marka. Markus jest der Evangelist, der besonders chronologisch berichtet. Marek jest ten, tym ewangelistą, który w szczególny sposób chronologicznie po kolei wszystko wyjaśnia. Lukas hat auch eine gewisse Chronologie. też opowiada według jakiejś tam kolejności. Aber er hat oft anderen schwerpunkt als die chronologie. Ale często ma inny punkt takiej ciężkości. Weil er thematisch <śmiech> Dinge zusammenfasst. Bo on streszcza pewne Aspekty według tematów. Er schreibt ja an Theophilus, jest im Grunde genommen ein persönlicher Brief. Ten Evangelia jest napisana właściwie do Theophila, także naprawdę jest to, tak właściwie jest to listem osobistym aber Paulus erwähnt das Lukas Evangelium 1. Timotheus 5, so viel ich weiß, und bringt damit den Beweis, dass Paulus das Lukas Evangelium als heilige Schrift anerkennt. Ale Paweł cytuje tą Ewangelię Łukasza w 1. Tymoteusza 5 i przez to udowadnia, że ta księga należy też do Biblii. Es ist also nicht nur ein persönlicher Brief, ein persönlicher Bericht, więc ta Ewangelia nie jest tylko osobistym listem, jakimś e, raportem na przykład? Geistige Männer haben zu allen Zeiten klar erkannt, was zur Schrift gehört, und was nicht zur Schrift gehört. I zawsze tak było w historii, że duchowi mężowie przez Ducha Świętego rozpoznawali, jakie księgi należały do Słowa Bożego, a które nie. Da gabus koncil. Nie był tam, nie odbyło się jakieś, jakieś, nie odbył się jakieś zebranie. bo dasz głosy Gdzie zadecydowano, że to należy do księgi biblijnej, a to nie? Co nam da Tylko to było od początku jasne. Ja apokryfy, a... apokryfy, apokryfy, nicht dazu. Księgi apokryficzne, na przykład, nie należą do Biblii. Zum Teil steht das ja auch in den biblischen Vorworten częściowo jest to wymienione nawet i w tych wyjaśniających słowach takich na początku tej księgi. Lukas był wahrscheinlich der einzige nichtjüdische Schreiber, der berechtigt wurde, ein Bibelbuch zu schreiben. Jeśli chodzi o Łukasza, to była to jedyna osoba nieżydowskiego pochodzenia, która miała prawo napisać księgę biblijną. Der Schwerpunkt, den Lukas in seinem Ewangelium in Jesus als in Jeśli chodzi o główny temat Ewangelii Łukasza, to Łukasz przedstawia nam Pana Jezusa jako prawdziwy człowiek. Jesus mensch. A Pan Jezus rzeczywiście był w 100% całkowicie człowiek, człowiekiem. Is, is yes God I teraz jako człowiek jest w niebie i tam uwielbiony jako człowiek. Seit der Himmelfahrt ist sein Jesus gibt es einen Menschen im Himmel. Od momentu kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, w niebie jest jeden człowiek i to jest Pan Jezus, einen bei dem Vater. Jeden człowiek, który jest u Ojca już teraz, einen in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Kogoś, który przebywa teraz w bezpośredniej obecności Bożej. Deshalb haben wir auch im Lukas Evangelium viel von der Geburt des Herrn Jesus, von seinen Eltern. Dlatego w Ewangelii Łukasza dużo y, opisane jest o y, narodzinach Pana Jezusa. Dużo mowy jest też o jego rodzicach. I przedstawione nam jest, przedstawiono nam wiele ludzkich cech jego osoby. W piątym rozdziale czytaliśmy teraz, że obecny był ten lud. Und sie auf ihn ein. I oni napierali na niego. Przy innej okazji, innej historii, czytamy o tym, że Pan o to zadbał, że na przykład była e, ta łódź e, do jego dyspozycji. Einfach wie ein auch po prostu przemyślał, co teraz trzeba czynić normalnie, jak człowiek. Powinien to czynić. Jeśli stało się tak strasznie ciasno, to nie uczynił jakiegoś cudu, tylko po prostu zwyczajnie poprosił o to, żeby była łódź, żeby on mógł stanąć na tej łodzi i złodzi głosić to słowo. Żeby nie był, można powiedzieć, teraz w tym momencie jakoś zacieśniony albo. Przeszkadzały, przeszkadzały mu tłumy w tym momencie, żeby głosić to Słowo. Das ist hier, dass sie um das Wort hören. To, co jednak jest tutaj miłe, jest to, że napierali na Niego, żeby słyszeć to Słowo, słuchać to Słowo. W Łukaszu 4 Pan Jezus był w Nazarecie, żeby głosić w synagodze. Nazaret był ja der Ort, wo der Jesus... Auferzogen wurde. Nazareth to było to miejsce, gdzie pan Jezus był wychowany, wychowywany. Er war immer vollkommen. On był zawsze doskonały. Had aber unwollkommene eltern, die ihn auferzogen. Ale żył pod opieką niedoskonałych rodziców, którzy go wychowywali. I er unterzog sich dieser a pomimo to, że jego rodzice byli niedoskonali to podporządkował się pod to wychowanie ich i ludzie, mieszkańcy Nazaretu znali go er nicht mehr Nazareth, już teraz nie mieszkał w Nazarecie ale w Kapernaum er i teraz w pewnym momencie wrócił znowu do Nazaretu er steht auf, um i wstaje w pewnym momencie żeby czytać teraz z książki i czytamy, że ludzie zdumiewali się, słysząc słowa łaski, które wychodziły z ust Jego. Uczeni w Piśmie nie byli w stanie wypowiadać takich słów i też nie wypowiadali. Oni ciągle tylko gadali o prawie, o zakonie żydowskim i przedstawiali to prawo tylko z strony właśnie jego żądań. und Ale jeśli chodzi o miłosierdzie Boże, o miłość Boże, Bo Bożą, to całkowicie można powiedzieć wyłączyli z ich przemówień. dass Noah gefunden hat Nie mówili o tym, że jest napisane nawet w Starym Testamencie, że Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Warum nicht? Dlaczego? nie? Weil sie zu stolz waren, selbst Gnade anzunehmen. sie dumni, żeby sami nawet przyjąć dla siebie łaskę. Die zum Mal die der I teraz ci ludzie, wyobraźcie sobie z Nazaretu, pierwszy raz słyszeli słowa łaski, Ja Słowa, które już Henoch, już Noe doświadczył. Die Abraham, Isaac und haben. Które, które, Abraham, Izak, Jakub słyszeli. Ale wiemy, kiedy Pan postawił ich w japość jego, ich. An, an an ihr można powiedzieć dotknął ich sumienie böse. to stali się źli er sagt jeden, Ignatio Cortés hat über Israel hinaus sich auch im Alten Testament gezeigt. Bo pan Jezus w tym momencie tym uczonym pokazał, że łaska Boża sięgała już w Starym Testamencie poza granice Izraela, można powiedzieć. Ezra z czasów Eliasz. To waren viele Witwen in Israel. Już mówi, że nawet już w czasie Eliasa było wiele wdów w Izraelu, als die Hungersnot kam. I gdy nastał ten głód, aber zu keiner wurde Elias gesandt als nur zu einer Ausländerin. To pan nie posłał Eliasa do wdowy z Izraela, tylko wdowy poza Izraela z Sarepty. Es gab viele in Israel, w Izraelu, aber nikt der wurde geheilt, Izraelu nie był uzdrowiony z nich, tylko na Aman, który był syryjczykiem. I aciz pan böser. Die Dependophawic jeszcze bardziej się zgorszyli. Und wolnen in Jesus von dem Berg, auf dem ihre Stadt erbaut war, hinabstürft. Ich sellipan Jesusa sepnąć z góry, z której albo na której było zbudowane ich miasto. Sie bildeten sich einfach etwas darauf ein, Nachkommen Abrahams zu sein. Po prostu e, można powiedzieć, byli dumni z tego, po ludzku dumni, że byli potomkami e, Abrahama. Das hat absolut keinen Zweck. Ale to nie ma w ogóle znaczenia i sensu. Nie ma to żadnej wartości przed Bogiem. Jeśli ja albo my posiadamy albo mamy wierzącego Ojca, wyobraźcie sobie, to z jednej strony nie ma to większego sensu, bo moja osobista odpowiedzialność staje się większa, mając takich, takiego Ojca. Das heil, indem man Jesus anzunehmen. przyjąć zbawienie w Panu Jezusie Gnade przyjąć łaskę Bożą widzimy, że z jednej strony teraz Pan przedstawia łaskę Bożą i widzimy reakcję ludu, którzy który z jednej strony e, poznali tą łaskę, która wychodziła z ust Pana ale nie chcieli ją przyjąć. 30 Jahre, Ci mieszkańcy Nazaretu myślę, że co najmniej 30 lat doświadczali Pana Jezusa, widzieli Go na co dzień. Die der I codzień, codziennie widzieli naocznie, jak łaska jest, urze była urzeczywistniana w życiu Jego. Aber nicht. Ale nie chcieli ją. Tutaj jest Volksmen, die das Wort hören Tutaj widzimy lud, który ostatecznie chciał słuchać Jego głos am see Stoi teraz znowu przy jeziorze Genezaret einmal, wir auch immer das Wort hören? I zadamy sobie teraz to pytanie praktyczne: Czy my też tak pragniemy słuchać ciągle na nowo Słowo Boże? Ein das Wort hören? Czy my mamy takie pragnienie szczere, żeby słuchać Słowo Boże? Oder geben wir gewohnheit nach, czy po prostu czynimy to z przesycenia, ohne dass ein Herz des Nie mając prawdziwego pragnienia serca. Sie das Wort Gottes hören. Oni, ten lud, chcieli słuchać słowo Boże. Sie waren sich bewusst, dieser Jesus von Nazareth spricht Wort Gottes. Byli świadomi tego, że ten Jezus z Nazaretu mówi słowa Boże. Wenn wir sprechen Dann ist es auch unser Gebet, dass wir durch den Geist Gottes geleitet werden. Jeśli my mówimy w ogóle jakieś Słowa, to jest to naszym życzeniem, naszą modlitwą, żeby wypowiadać Słowa Boże, kierowane przez Ducha Świętego. Aber bei dem war das der Fall. Ale u Pana Jezusa zawsze tak było, w doskonały sposób. Lukas 4, Vers 1 sagt, dass der Jesus voll Heiligen Geistes von dem Jordan zurückkehrte. W czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu, czytamy, że Pan Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z Nadjordanu. Jako człowiek był w stu procentach kierowany i sterowany, można powiedzieć, przez Ducha Świętego. Przeczytajmy do tego drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Paweł do Tymoteusza tutaj przemawia w drugim wierszu Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas dogodny czy niedogodny Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem Trzeci wiersz, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią Ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce. Drugi list o Tymoteusza pokazuje nam wyraźnie, że my dzisiaj żyjąc znajdujemy się na końcu czasu łaski że mnożą się mężowie, którzy głoszą słowa którzy mówią to, co łekce w uchu Das ist unser prinzip, auch in der Politik, nicht? jest to też zasadą, którą zauważamy na przykład w polityce. Menschen, die ein haben, Ludzie, którzy mają poczucie, można powiedzieć takie polityczne, analizują, was das Volk hören. Dokładnie badają to, co lud chce Wählerstimmen abhängig tym, ponieważ są zależni od y, głosowania y, no, wybierających, Sagen Sie auch das, was die Wähler wollen. Mówią to, co wybierający chcą usłyszeć. Na seite. Ale to, co później czynią, to jest znowu inny temat. Paulus Timotius das Wort weiter. Ale Paweł napomina i pociesza Timoteusza ty głoś słowo. In der Christenheit, die ein großes Haus geworden ist. I to w chrześcijaństwie, który stał się tym wielkim, e, niewierzącym domem. Tam, gdzie coraz mniej yy, akceptuje się zdrową naukę. Dlatego dla nas jest też ważne mieć z jednej strony tą gotowość, ale też i słuchać. Gotowość do słuchania, ale też do przekazywania Słowa Boże dalej. Widzimy, widzimy dalej, że on stał nad jeziorem. Als müssen wir eine klare position haben. Zastosowując to na nasze życie, my jako chrześcijanie musimy mieć klarowną, klarowne stanowisko, stanowisko na tej ziemi. 1 Koryntian sagt, dass wir feststehen sollen im glauben. Pierwszy 15 uczy nas, że mamy być e, umocnieni w wierze. Jak można utrzymać takie umocnienie? Indem Tym, że ciągle na nowo przywłaszczamy sobie Słowo Boże. Teraz Pan widział dwa łodzie. Dwie łodzie. Pan to widział. Pan widzi też Twoje serce, widzi moje. Sieht deine beruflichen umstände. Zna twoje e, zawodowe okoliczności deine persönlichen umstände, Zna twoje umstände. osobiste, prywatne okoliczności Wszystko jest jawne i odkryte przed oczyma tego, z którym mamy do czynienia Hier wird von fischern gesprochen, die ausgestiegen waren Dalej tu mowa jest o rybakach, którzy wyszli z tych łódź i widzimy, że płukali sieci wiemy z kontekstu tej historii, że byli bezowocni można powiedzieć, nieskutecznie łowili ryby w nocy pan na pewno nie widział tylko te łodzie tam przywiązane do brzegu Auch die Gesichter. Ale na pewno widział też te zniechęcone e, twarze Które po prostu były bez, nieskuteczne gearbeitet. Pracowali bardzo ciężko Aber es war nur dreck Ale to co wyłowili to był sam brud ist es auch so. I nieraz z naszymi staraniami też tak jest nur Że wyniki naszych starań są same negatywne w trzecim wierszu widzimy, że wszedł w jedną z tych łódź z tych łodzi. jest to kolejne można powiedzieć działanie Pana Jezusa. Tam były dwie łodzie. Mógł wejść w jedną Mógł wejść w drugą Ale wszedł w łódź Należąca do Szymona Uczymy się Że pan jest suwerenny Żeby wstąpić w jedne okoliczności A w drugie nie Dzisiaj rano czytaliśmy w karteczce kalendarzowej, że łazarz był chory i siostry zawołali pana Jezusa. Jeśli chodzi o miłość pana Jezusa, to najchętniej by od razu poszedł i uzdrowił łazarza. Ale jako człowiek był w stu procentach posłuszny woli Bożej. A Bóg mu nie dał jeszcze w tym momencie zlecenie, żeby już pójść. I dlatego czekał. Jeszcze nie wstąpił, można powiedzieć, okoliczności tego życia. To jest pierwsza zlecenia, którą mamy zwischen Herrn i Petrus. To jest tutaj pierwsze spotkanie, można powiedzieć, opisane nam między Piotrem a Panem Jezusem. Nein, wir haben schon eine in 1. Nie, to tak nie jest. Już w Ewangelii Jana mamy pierwsze spotkanie między nimi. Wir lesen Przeczytajmy to może z Jana, drugi rozdział. Wir lesen Johannes 1, vers 40-42.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 Der Herr hat hier eine Begegnung mit Petrus. Pan tu spotkał się z Piotrem. Petrus Bruder Andreas ist ihm eine Hilfe. Andrzej brat Piotra był mu pomocny w tym spotkaniu. gibt Petrus sofort einen neuen Namen. I pan od razu daje Piotrze nowe imię. Er sollte nicht mehr Simon heißen, sondern Kefas, was für ist Stein. Miał nie tylko nazywać się z Szymonem, ale kefasem, co oznacza kamień. Ich Ja nie mam takiego autorytetu, żeby dawać komuś innemu jakieś nowe imię. unseren Kindern konnten wir als Eltern ihnen Namen Gdy nasze własne dzieci się urodziły, urodziły to mo mogliśmy im dać jakieś tam wybrane imię. Nebukadneza konnte Daniel einen anderen Namen Nebukadnecesor na przykład miał taki autorytet, żeby Daniela nazwać po innym imieniu, wir nur ganz besondere Personen können aus einer besonderen Beziehung heraus neuen Namen geben. Więc widzimy z tego, że tylko szczególne osoby, mając szczególną relację do kogoś, mają to prawo, żeby nazywać kogoś po innym imieniu. zurecht dass Petrus wurde Więc możemy wyjść z tego założenia, że ponieważ pan to uczyni, to w tym momencie Piotr rzeczywiście był, oso była osobą, um, był osobą wierzącą w tym momencie I relacja jego do Pana Jezusa tym została pokazana, że otrzymał nowe imię Miał nazywać się Kamień Schon ein Hinweis darauf, dass er ein lebendiger Stein sein würde im Haus Gottes. Co jest dla nas wskazówką na to, że on miał być żywym kamieniem w tym duchowym domu Bożym. Matthäus 16 spricht ja davon. W Ewangelii Mateusza 16 rozdziale o tym mówi. 1. Petrus 2 spricht Petrus selbst davon. W 1. Miesiąc Piotra 2 rozdziale Piotr sam nawet o tym mówi. Dass wir alle. Als lebendige steine aufgebaut werden. że my wszyscy jesteśmy budowani jako kamienie żywe w tej budowli Ale die Grundlage ist Christus, nicht Stein, sondern Fels. Ale fundamentem tej budowli jest Chrystus, a on jest nie kamieniem tylko skałą. Dann gibt es in Markus 1 diese schöne Stelle, dass der Jesus zu so Petrus sagt. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Komm mit. W Marka w pierwszym rozdziale jest, znajdujemy to miłe miejsce, gdzie, gdzie, gdzie czytamy, że pan powiedział do, do Marka: "Staniesz się rybakiem, rybakiem łowcom ludzi. Pójdź ze mną." Es gibt gute Bibelausleger, die diese Stelle aus Markus 1 in Verbindung bringen mit Lukas 5. Są tacy wykładowcy słowa Bożego, którzy to miejsce z Marka łączą z tym co tutaj czytaliśmy w Łukaszu 5. że te mówiąc, że te dwa wydarzenia są te same. W każdym razie Łukasz bardziej, można powiedzieć, w detalach to opisuje. in I dlatego ten to zdarzenie znajdziemy opisane tylko tu, w tym miejscu. In Vers 3 steigt er in das Schiff von Simon, Więc w trzecim das ihm gehörte. W... W... Wszedł do Łodzi Szymona, która należała do niego. <głos> bin überzeugt, dass die meisten hier die Güte des Herrn ein Eigentum des Herrn Jesus sind, wie auch Simon war. Mam takie przekonanie, że wszyscy tu obecni dzisiaj, w tym pokoju, są własnością Pana Jezusa, tak jak Piotr takim był. Das Schiff, formuliert der heilige Geist hier, gehört Simon. Duch Święty tu pisze, że ta łódź należała Piotrze. Also der alte name, nicht? Y, lub Szymonie, a Szymon to jego stare imię, prawda? Früher hat Simon sicherlich gesagt, das mein Schiff jedych Szymon pewnie mówił że to jest moja łódź tak Manchmal verfallen wir auch in alte Gewohnheiten als Christen also steht hier nicht das Schiff von Petrus sondern von Johannes ja oder wie sie das verstehen nein von Simon <coughs> to gehört Simon Rzeczywiście tu jest napisane że to jest łódź Szymona i my, <coughs> on to tak też uważał jako swoją własność my nieraz też popadamy w takie stare nawyki mm. und in einer Weise gehört i z haben. pewnym znaczeniu to co Pan nam podarował też zewnętrznie należy też nam wir sind ja alle nur ale pamiętajmy o tym że my wszyscy jesteśmy tylko zarządcy tego co Pan nam dał Amen. Pan i Bóg mówi że niebo i ziemia to moją własnością wszystko należy do niego. A jeśli czytamy 1 Koryntian 6 rozdział, to Paulus 20: To Paweł w 20. wierszu mówi, że drogoście kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Wir gehören jetzt als wiedergeborene Menschen nicht mehr uns. Jako nowo ludzie nie należymy już sobie samym, Und wenn wir selbst uns nicht mehr gehören, sondern Christus. Jeśli nie należymy sobie samym, ale Christus, then, Christusowi. dann ist auch klar, dass alles, was uns zur Verfügung steht, dem Herrn gehört. To jasne jest, że wszystko, co Bóg nam dał, należy jemu. Paulus sagt einmal, das irdische nicht als Eigentum gebrauchende. Paweł w, w jednym z listów wpisał, że to, co ziemskie miał nie albo to, co posiadał, nie używał jako swoją własnością. Nie używał to w taki sposób, tak jakby on był wyłącznym właścicielem. I to w szczególny sposób, jeśli chodzi o zgromadzenie Boże. 20 jeśli pamiętamy o Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, noch den przeczytamy ten wiersz. To jest wiersz 28. 20 rozdział, 28 wiersz. Miejcie piecze o samych siebie i o całą czodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paszli zbór Pański nabyty własną Jego krwią w Zgromadzeniu Bożym tylko Duch Święty ma prawo y, prowadzenia hat Gott nur etwas zu sagen. tylko Bóg ma prawo coś do powiedzenia <coughs> dlatego wszystkie ludzkie opinie musimy, można powiedzieć, stawiać y, do tyłu teraz proszę, Herr Simon Teraz w naszym wracając do naszego urywku pan prosi Szymona. Der der alles durch das Wort seiner Macht ins Star gerufen hat, bittet Simon, Ten, który wszystko stworzył mocą słowa jego. Prosi Szymona. Bitte den, für den er selbst gestorben ist. Prosi tego, za którego nawet zmarł. Oder vielleicht richtiger gesagt, Szer Wolczy, ja absolut fest poprawniej mówiąc chciał za niego umrzeć. To było przyszłe.. Jaką pokorę pan pokazuje. völlig unabhängig Simon Petrus ein. Przecież niezależnie od czym ona Piotra mógłby zadziałać jakiś wielki cud. On nie potrzebował do swoich działań Piotra. Też i ciebie i mnie nie potrzebuje. Ale Pracy, tak? Ale pan chce nas, można powiedzieć, zaprząc do pracy. Er bittet, wie ist das eine demütige Gesinnung, die auch uns als Christen kennzeichnen soll. To jest prośba, którą on wyraża, jest to pokorne usposobienie, które Pan Jezus pokazuje. Und wenn wir den Herrn Jesus anschauen. A jeśli my oglądamy Pana Jezusa? Und das ist das Normale, sagt der Hebräerbrief zum I to jest normalną rzeczą oglądać go. Hebräa 2, Hebräa 12. Hebrajczyków 2 rozdział, 12 rozdział. Albo 2 Koryntian, 3 rozdział. Jeśli oglądamy go, automatycznie upodabniamy się do niego. Wtedy też i my zaczynamy prosić. Bitte, umieć vom Land hinauszufahren. Prosi go, żeby odjechał nieco od brzegu dann setzte er sich wtedy pan usiadł stehen ist anstrengender als sitzen nicht Stać, to jest bardziej męczące niż siedzieć prawda der jesus war sicherlich einer der gut durchtrainiert war pan jesus to był na pewno osobą osoba która była dobrze wyćwiczona denn hatte ja viele jahre den beruf als zimmermann ausgeübt bo pan jesus wiele lat wykonywał <Klacht> Zawód e, cieśni. Ale widzimy tu też w tych wierszach jego, e, jego doskonałe człowieczeństwo Siadł, żeby trochę sobie ułatwić W tym momencie pracę Widzimy dalej, że Nauczał lud Od brzegu Albo z, z, z tej łodzi Miało to pewną zaletę, bo patrząc z tej łodzi miał lepszy widok na cały lód I nawet i z brzmienia może było to bardziej słyszalne, jeśli tak mówił W czwartym wierszu widzimy, że Pan zakończył swoją przemowę i mówi do Szymona, wyjedź na głębie. Teraz w tym momencie Pan nie prosi. Jako Pan daje teraz rozkaz. Wyjedź na głębie. Jako wierzący i my otrzymujemy zlecenie wyjść na górę. My möchten tak często chcielibyśmy mieć całe życie zabezpieczone. Ale wiara nigdy nie jest ćwiczona, jeśli nasze całe życie pod każdym kątem jest, można powiedzieć, zabezpieczone. Dlatego Pan mówi nam nie raz wyjeść na głębie. Oh. Oczywiście tutaj było to geograficznie tak, że wyjechał na, można powiedzieć, najgłębsze miejsce tego jeziora. Ale widzimy w dalszym przebiegu tej historii, że Piotr, czyniąc to wszystko, poznaje coraz bardziej siebie. Die tiefe seines herzens sollte ihm mehr bewusst werden. Poznaje coraz bardziej głębokość jego serca, Aber auch die tiefe seines Herrn. ale też poznaje głębokość pana swojego. Hinaus, auf die tiefe. Wyjedź na głębie. Was Petrus? Co czynił Piotr? Wir wissen, er hört gut zu. Wiemy, że dobrze usłuchał. Przecież pan dopiero co przemawia do ludu. Wie Jak długo przemawiał? 45 minut? 45 minut? Wir wissen nicht. Nie wiemy. Ale wyobrażam sobie, że było to, trwało to dłużej a Piotr już był, była osoba, był osobą wierzącą mogliśmy to już stwierdzić. w Ewangelii ja na pierwszy rozdział teraz on przysłuchiwał się pomimo to Ewangelii, którą Pan głosił teraz Pan powiedział do Piotra wyjedź na żeby troszeczkę, żebym mógł lepiej głosić, przemawiać Und daccord Petrus das was er an für sich tun wollte gar nicht mehr tun. I teraz to, co chciał uczynić naprawdę tak właściwie nie mógł już uczynić. Den weiter die netze waschen. Bo chciał płukać y sieci. Murierte immer das was er längst wusste. I cały czas czyniąc to suchał to co już znał. Denn er war ja begehrt, Petrus był już nawrócony. Das lernen wir daraus. Co uczymy się ist tego. Es ist immer gut, auch Dinge zu że jest dobrą rzeczą, ciągle na nowo pewne rzeczy powtarzać. Wenn du den und liest, jeśli, dann du das. jeśli czytasz pierwszy i drugi list Piotra, to widzisz to. Obwohl you die Dinge wist and in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt, will ich euch immer wieder daran erinnern. Piotr pisał, że chociaż znacie te rzeczy, jesteście utwierdzeni w nich, chcę Wam ciągle na nowo je przypominać i zadajemy sobie teraz to pytanie czy to słowo, które my ciągle nowo słyszymy działa jeszcze w naszym sercu dwa listy Piotra są listy pasterskie w piątek przypomnieliśmy sobie że Pan był pełen zlitowania i współczucia widząc ten lud tą nudność, bo byli jak Owce nie mające pasterza. Wir immer wieder auch das to znaczy, my też ciągle nowo potrzebujemy powtarzać znane nam prawdy. Lasst eure Netze zum Fank hinab. Pan teraz daje im ten nakaz, um, zarzućcie sieci swoje na połów. Ob in der Zwischenzeit Petrus dann nochmal ans Land gefahren ist, seine Kollegen mitgenommen hat und sie dann zusammen rausgefahren sind. Oder ob die vielleicht auch schon im schiff waren. Weiß ich nicht. Czy Piotr od rozkazu pana jeszcze raz może wrócił i wziął swoich kolegów, można powiedzieć? Czy oni byli już w Łodzi, czy sam pojechał? Nie wiem tego ostatecznie. Jedenfallsze. W każdym razie Pan pozostał w Łodzi. In vers 5 Petrus etwas zu dem Herrn. I teraz Piotr, Pan mówi coś do. Nie, Piotr mówi coś do Pana. Er sagt meister. mówi do niego mistrzu. Wer war denn hier der Kto tu był tym mistrzem? Es doch jetzt um das przecież jest teraz dotyczyło to łowienia ryb. Auf das war der Herr der jeśli chodziło o y głoszenie słowa, że go to z pewnością pan był mistrzem. Und auf das tak. war doch der meister, A jeśli oder? chodziło o łowienie, to przecież Piotr był mistrzem, tak? Petrus hatte erkannt, der ist nicht nur Mensch, Piotr poznał, że pan nie tylko jest człowiekiem, er ale jest synem Boga. On jest synem Boga żywego. Er weit mehr. On jest Und Petrus ehrte den Herrn, indem er sagt, Du bist der Piotr y czcił pana, mówiąc do niego: Ty jesteś tym mistrzem. Jakie schön ist das? Jakie to miłe. Widzimy sytuację, można powiedzieć, niemożliwą wir den Herrn, wenn wir ihn dann als I, I jak czcimy my Pana, uznawając Go jako mistrza als der jede kann und will. Jako tego, który potrafi i chce e, Można powiedzieć, zwyciężyć nad każdą sytuacją Nad każdymi okolicznościami gesagt er wir haben uns die ganze nacht hindurch bemüht. Piotr mówi teraz do niego że całą noc ciężko pracowaliśmy nie byli leniwi Nein, Nie, całą noc ostro pracowali arbeitet, Aufgabe, Jeśli pracuje, pracowalibyście z sieciami na łodzie to wiedzielibyście że to jest bardzo ciężka praca Muss. Gdzie potrzebna jest duża siła. Trotz aller haben sie ale pomimo wysiłku nic nie złowili. Ist uns unter unser zu Dlaczego ten cały trud i wysiłek? Bo od upadku grzechu Bóg postanowił, że praca wykonywana jest z wysiłkiem i trudem. Sich Piotr nie uciekał przed tym trudem? Had trotzdem nic gefał. A jednak nic nie złowił. So kann es einem Fischer schon mal gehen. Tak nie jeden rybak może to doświadczyć. So kann es auch uns im Glaubenskampf gehen. Tak i my w walce wiary można powiedzieć, możemy to doświadczyć. 2 Koryntian 10. 2 Korinther 10, Drugi dziesiąty rozdział. Vers Piąty wiersz I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi Piotr wyznał Panu cały swój trud i I powiedział mu też o um, nieskuteczności jego starań. Das dürfen auch. Też i my tak możemy powiedzieć. ja Pan też to czynił. Umsonst habe ich meine kraft vercierł. Pan powiedział w jednych, jednym z Psalmów, że daremnie się trudziłem. Is my albo w Izajaszu Przeczytajmy to z księgi Zajasza. 49, 49, 49 4, rozdział trzeci i 4 wiecz I rzekł do mnie, jesteś moim sługą Izraelu Przez Ciebie się Wsławię Lecz ja pomyślałem Na darmo się trudziłem Na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę A jednak moje prawo jest u Pana A moja zapłata u mojego Boga Tak gibt es Im grunde genommen Ganz, ganz wenig frucht in Israel. Można powiedzieć, że całe staranie Pana Jezusa kończyło się z bardzo nielicznym owocem. Obwołuje, Chociaż war. działo wśród nich doskonały Pan. Und er drückt seine empfindungen dort Gott gegenüber aus. A jednak wyraża swoje głębokie odczucia w tej sprawie tutaj w tych słowach. Manchmal arbeiten wir vielleicht auch Może i my nieraz <coughs> intensywnie pracujemy. <coughs> Sicherlich ist unser Dienst immer unvollkommen im Gegensatz zu dem Dienst des Herrn. Spownością służba nasza zawsze jest niedoskonała w porównaniu do służby pana. Aber wir dürfen alles dem Herrn sagen. Ale możemy powiedzieć wszystko panu. Jetzt kommt das schöne aber. Teraz usłyszymy to miłe ale. Petrus sagt nicht, ich bin der Fachmann, ich weiß alles besser. Piotr nie mówi teraz ja jestem tutaj rzeczoznawcą. Ja to wszystko lepiej wiem niż Ty. No ty jesteś tylko Czeszą. Er Nie, Piotr mówi, pomimo to, ale ja uczynię to teraz. Das ist das aber, was über den Verstand des to jest to, ale, które triumfuje nad ludzkim rozsądkiem. Es ist das, aber des To jest to, ale, można powiedzieć, wiary. Es is nicht das aber, das aber eines to nie jest to, ale człowieka nieczesłego, nierealistycznego. Nie, nie, nie, pan chce, żebyśmy całkiem czeźwo i realnie e, oceniali sytuację naszego życia. Ja, Wczoraj rozważaliśmy to, że w naszych godzinach zgromadzeniowych musimy pozwolić kierownictwo Duchowi Świętemu. Że Duch Święty ma swobodę jednego używać do tego, drugiego do czegoś innego. I to jest, można powiedzieć, pewne takie ćwiczenie wśród nas, które nas ciągle nowo w zależności do Pana. Pędzi, zapędza do modlitwy To ćwiczenie takie regularne One dopiero się zakończy Jeśli tu na tej ziemi zamkniemy nasze oczy To jest też ćwiczenie Które nie może jeden brat dla drugiego wykonywać Każdy z nas to ćwiczenie Musi przechodzić ale jeśli pan wtedy da pewne przekonanie wiary then Wtedy powinniśmy całkowicie zgadzać się z tym, co pan nam powiedział. Tak jak Piotr to tu powiedział. Na słowo twoje chcę działać. Nur an 16. Przypominam sobie Dzieja Apostolskie 16. Rozdział. Kurz before Paulus Krótko przed przyjazdem Pawła z jego współpracownikami do Europy, Ile trudu związane było z rozpoznawaniem Woli Bożej w tym momencie? A to nie był byle kto? Sądzę, Paulus. to był apostoł Paweł, który taki miał trud. Ten, to wybrane narzędzie. Also, es ist immer eine Schwierigkeit. Więc rozpoznawanie, prowadzenie, używanie się przez Pana Zawsze powiązane z trudem der übt uns in der Abhängigkeit von ihm. Pan ćwiczy nas być w zależności Jego Aber wenn wir in der sind, der ja auch Ale jeśli znajdujemy się w dobrym stanie duchowym To da nam dobre przekonania duchowe Że wyrazimy i my te słowa na słowo Twoje za, rozpocznę działanie. I gdy Piotr to uczynił, mnóstwo ryb zagarnęli Jeśli jesteśmy posłuszni, Bóg daje obfite błogosławieństwo Prędzej czy później błogosławieństwo Boże nadejdzie. Tu nawet czytamy o tym, że sieci rozpoczęły się rwać. Może jest to też wskazówką na to, że zakon, to prawo izraelskie nie było w stanie utrzymać łaski Bożej i zerwało się. Das Gesetz kann Zakon izraelski nie ma takiej możliwości doprowadzić kogokolwiek do łaski Bożej. Das Gesetz führt der Sünde. Zakon tylko y, po, prowadzi do rozpoznawania grzechu. A gdy ktoś rozpoznaje grzech w swoim życiu, to wtedy powinien schronić się w łasce Bożej wybaczającej. Ale jest to miejsce tu na pewno też wskazówką na obfitość Błogosławieństwa Bożego. Trotz że pomimo naszej słabości, naszego trudu w służbie, Bóg błogosławi dann Dalej widzimy, że wy napełnili dwa, dwie łodzie. Jeśli ein Netz reißt, was voller ist, jedna sieć, która jest voller Fische ist, was wäre wahrscheinlich gewesen? Was wäre dann wahrscheinlich to co byłoby gewesen, prawdopodobne? Dass der ganze Fang Że wtedy cały e, połów zgubiłby się. Und hier, trotz des Reißens, der ale Pan, pomimo wi tego widocznego rozrywania się tej sieci, pomimo to znowu dalszej ludzkiej słabości pokazuje, Der in pomimo ograniczonych ludzkich środków pomocy, doch so viel mit, wie es Tyle jednak przygarnęli do brzegu, ile było maksymalnie możliwe. Ja gar nicht Więcej nie mogli ze sobą pociągnąć. Beide Schiffe wurden Bord. Obydwoje łodzi napełniły się do e, pełna. To samo błogosławieństwo, które widzieliśmy przy nakarmieniu tych pięciu tysięcy, Pan obficie daje i Pan w swym, można powiedzieć, rozdzielaniu, swym dawaniu jest silny, mocny, poza ludzkie Eee, granice naturalne. Sie ihren Genossen. Ci rybacy przywołują pozostałych i dalszych kolegów. die Söhne Myślę, że to byli e, synowie Zebedeuszo, Zebedeusza, Im Dienst für den Herrn brauchen wir einander. To znaczy w służbie dla pana potrzebujemy się nawzajem. Um den ganzen Segen, den Gott uns geben will, auch nach Hause zu bringen. Żeby to błogosławieństwo, które Bóg nam chce dać Też można powiedzieć Przywieźć do domu Pozostali koledzy dali się wyprosić y, Można powiedzieć włączyli się teraz w tą pracę Musimy też i my dać się użyć Pozwolić się przywołać do służby przez mus innych. Musimy sobie pomóc w służbie dla Pana Błogosławieństwo jest tak obfite, że łodzie były zagrożenie zagrożone, żeby się zanurzyły. Was Co się stało? Petrus im schiff. Piotr był w łodzi. Der Herr im schiff. Pan był w Łodzi. Da waren sicherlich noch mehr mit Petrus im Schiff. może jeszcze kolejne osoby były z Piotrem w Łodzi Und das ganze i cały cała Łódź pełna ryb Und dann war die Gefahr, dass die noch i teraz nastało nawet zagrożenie, że łodzi zaczynały tonąć Bo obciążenie było tak wielkie, że woda prawie, że można powiedzieć wpływała do łodzi. W tej sytuacji Piotr okazuje szczególną reakcję. Co uczynił Piotr? Kiedy Piotr to zauważył, upadł do nóg Pana Jezusa. Petrus hat den Herrn immer als Herr angeredet. Piotr zawsze nazywał y, pana Jezusa panem. oraz mistrzem. oraz lekarz. Albo nauczycielem. I jüngere hatten Respekt vor dem Herrn. Uczniowie mieli krótko mówiąc, respekt przed panem. I wussten, dass er weit mehr war als ein Mensch. Wiedzieli, że był kim wiele więcej niż samym człowiekiem. Sie Wiedzieli, że er der war von dem Wiedzieli, że on był tym, który powiedział o sobie, że to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Hat sie auch dass er für sie Może zrozumieli też, że on na ich miejscu umarł za grzechy. Obwohl... Wenn wir die Berichte aus den vergleichen, ale jeśli porównamy te wydarzenia opisane w Ewangeliach, to, to ostatecznie do końca nigdy całkowicie tego nie zrozumieli Aber sie schon eine hohe von dem Herrn. ale na pewno mieli bardzo wysokie wzniosłe wyobrażenie o Panu Aber das, was jetzt für euch ist noch ale to co teraz widzimy jest jeszcze wznioślejsze er wirft sich vor dem Herrn widzimy, że Upad przed panem. Ja jestes wörtig viel eher zu den Knien nieder. Dosłownie to czytamy przypadł do kolana, do kolan Jezusa. Das ist Anbetung. To jest uwielbienie. Wenn wir den Herrn erlebt haben. Jeśli przeżyliśmy pana Jezusa, in Machtfülle. W jego można powiedzieć pełni mocy. In seinem Wort. W jego słowie. In in w okolicznościach, wir in mit ihm Leben gehen, jeśli w społeczności z Nim idziemy przez to życie, wird das dahin führen, dass wir als ihm to wtedy doprowadzi to do tego, że jako słudzy będziemy Go uwielbiali. Nicht für den reichen Fischfang. Piotr, nie dziękuję teraz za obfity połów. Das doch gewesen, Przecież byłoby to naturalne, tak? Ja nicht dafür. Nie, za to nie dziękuję. Er die nie, on uwielbia Pana. Danken dziękujemy, dziękujemy wtedy, kiedy Pan nam coś daruje. Wir loben die eines, einer Wysławiamy cechy pewnej osoby. Die tüchtige, wird 31 Ta ee, zaradna kobieta w przypowieściach 31 jest, można powiedzieć, chwalona za to, co czyni. Aber ist mehr. Ale uwielbienie to jest czymś więcej. Das ist die to jest największe ee, oddawanie czci, der fähig ist. do której człowiek jest ee, w stanie. Eine die nur Gott oddawanie czci, która. Tylko należy Bogu. Jeśli człowiek pozwoli na y, otrzymywanie czci boskiej, Petrus, to automatycznie pada pod sąd boży. Petrus an. Piotr tutaj uwielbia w każdym razie. Zugleich ein Ausdruck der Demut. Równocześnie jest to wyrazem pokory. I wyraża kolejne słowa. Gej Mówi do niego odejdź ode mnie. Er das, denn ich bin ein Ym, można powiedzieć uzasadnia to mówiąc, bo jestem człowiekiem grzesznym. Er Przecież też Piotr mógłby odejść, prawda? Ale er er on nie chciał odejść, bo miłował Pana. Jeszcze nigdy go nie miłował w taki sposób jak w ten tutaj Ale zauważał jak wielka jest różnica między nim a Panem Pan był czysty, nieskalany, bezgrzeszny A Piotr mówi, ja jestem grzesznym człowiekiem War gläubig, haben wir in Johannes 1 gelernt. Przecież Piotr był wierzący, tak yy, nauczyliśmy się już. er Dlaczego teraz mówi, jestem grzesznym człowiekiem? Przecież wiedział, że grzechy jego były wybaczone. Wyznał je. I w oczach Bożych były usunięte hatte erkannt, dass eine sündige Natur Nie uznał, że ma i posiada grzeszną naturę. Nicht nur die Früchte, die Taten sind böse, nie tylko owoce i czyny jego życia były złe, sondern auch die Natur, der Stamm, aus dem diese schlechten Früchte hervorkommen. Alle też i natura, można powiedzieć źródło, skąd te czyny wychodziły były złe. Było złe je länger wir auf dem Weg mit dem Herrn sind, Im Panem, umso deutlicher wird uns, wer wir sind. Tym bardziej rozpoznajemy, kim tak naprawdę jesteśmy. Und wer der Herr ist. I kim jest Pan. Dann sagen wir auch, jeśli myślimy i pamiętamy O złości Ciemności naszego serca też, I my wtedy dochodzimy do wniosku Odejdź ode mnie Aber wir wollen den ja nicht verlassen. Ale nie, my nie chcemy opuścić wir Pana Chcemy pozostać z Nim Und der Jesus hat das sehr gern. A Pan to bardzo ceni Vers 9 Entsetzen hatte ich ihn erfasst w dziewiątym wierszu widzimy, że zdumienie ogarnęło go. Myślę, że już wiele przeżyli z Panem, doświadczyli z Nim. Doświadczyli raz efektywne połowy, nieefektywne połowy. Na pewno nie była to pierwsza noc, kiedy byli nieefektywni. Aber so ein Auftrag und so eine Fülle von Segen auf einmal hat sie noch nie erlebt. Ale takie Zlecenie i taką Obfitość na pewno jeszcze nie doświadczyli. Und das am Tag, wo normalerweise keiner Fische fangen kann. I to można powiedzieć w Dniu, w którym normalnie nikt nie łowił. Jetzt wird in Vers 10 gesagt, dass ebenso Jakorus und Johannes, die Söhne des ja die Genossen waren teraz I Widzimy w 10. wierszu, że rzeczywiście Jakub Jan, e, synowie Zebedeusza byli tu obecni. Es war also jetzt eine gemeinsame doświadczenie. I widzi wie am Freitag die schöne Aufforderung fürchte dich nicht. I tak jak w piątek mamy to wezwanie nie bój się, nie lęka się. Jako wierzący, którzy naśladują Pana, nie musimy się bać. Ale teraz Ale to zdanie teraz e, brzmi inaczej. nun Zmienia się, można powiedzieć. Pan do niego mówi: od teraz będziesz łowcą ludzi. Lese nochmal im dazu aus Markus. Przeczytamy do tego jeszcze y, jako porównanie z Marka 1. 17. 17. wiersz. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. David tam mowa była o tym, że staną się rybakami ludźmi. Jeśli zaczniemy służyć Panu, to Pan nas przeprowadził przez pewnego rodzaju wykształcenie. I w pewnym momencie Pan powiedział do Piotra, od tego momentu będziesz łowił. Wenn wir in der freien ein Tier fangen, Jeśli e, złowimy zwierzę, można powiedzieć w dziczyźnie, das das nicht gerne. to e, takie zwierzę tego nie zbyt lubi. Beim Fischefangen fangen geht sogar so weit, dass das Leben der Fische beendet wird. E, przy łowieniu ryb jest nawet tak, że życie ich się kończy. Aber bei dem Fang, von dem der Herr hier spricht ale przy połowie, o którym tutaj pan mówi, werden geistig tote menschen zum leben geführt. jest ist ein Ausdruck, wo ludzie zostają do zaprowadzeni do życia. Und er ermutigt dich und mich in der arbeit, in die der herr uns hat, fortzufahren. I pan zachęca ciebie i mnie kontynuować pracę dla niego. ihr werdet Pan mówi, będziecie y, mieli powodzenie. To jest ein to jest nie tylko zachętą dla nas braci Jest to, jest to też e, zachętą dla sióstr wychowywać dzieci dla Pana Bo tym samym też one będą łowiły e, ludzie Jeśli w odpowiedni sposób wychować będziemy dzieci dla Pana Dann will die Herr die Bemühungen to Pan te die Może tak być, że więcej Matek zaprowadziło Dzieci do Pana niż, Ewangelistów, niż Evangeliści, ludzie. A, als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und ihm nach. Kiedy. Przypłynęły te łodzie do lądu, to wszyscy opuścili i poszli za Panem. W Marka w pierwszym rozdziale, Pan mówi do nich: Opuśćcie wszystko, pójdźcie za mną. Ale tutaj Piotra nie wzywa do tego, też nie wzywa Jakuba Jana do tego, a jednak poszli za Nim. Dlaczego? Z jednej strony to ta obietnica, że będziecie łowili ludzi, żeby zaprowadzić ich do chrześcijańskiej wolności, ale też z tego względu, że doświadczyli łaskę i miłość Pana. Nie potrzebowali już kolejnego wezwania. So ist es auch, wenn wir den Herrn auf dem Weg immer mehr lieb gewinnen. Tak Jeśli my coraz bardziej poznajemy Pana i miłujemy go, dann wollen wir einfach bei ihm sein. To chcemy być z nim. Das ist nicht eine Sache des to nie jest sprawa inteligencji oder eine Sache der Erkenntnis. poznania jest to w pierwszej kolejności sprawa serca, przychylności i odczucia. Das dürfen wir wissen, wir auf den Dienst. Możemy o tym wiedzieć w służbie. Ich eine aus dazu lesen. Chciałbym przeczytać jeszcze miejsce z listu do Hebrajczyków. 13. Z Hebrajczyków 13. Hebräer 13, vers 13: Wyjdźmy więc do niego poza obóz, nosząc pochanibienie. Jego Petrus wollte unbedingt bei dem Herrn sein. Piotr koniecznie chciał być z Panem. Jakobus, Johannes, wollte unbedingt bei dem Herrn sein. Jan koniecznie chciał być u Pana. I teraz, jak mówił Pan o Hebräerbriefach, lasz do nas hinausgehen. Pisarz listu do Hebräczyków mówi: wyjdźmy poza obóz. Hinausgehen, außerhalb des Lagers, was heißt das? Wyjść poza obóz, co to znaczy? Getrennt von den religiösen systemen. Mianowicie to, żeby odłączyć się od religijnych systemów. Getrennt von Odłączyć się od wszystkiego tego, co jest, co sprzeciwia się wolnością działania ducha Bożego, swobodą działania ducha Bożego. Ort des ein ort der miejsce poza obozem równocześnie oznacza też miejsce. Hańby. Da gibt es keine Da Theologen. W takim miejscu nie ma ordynowanych, ustanowionych się. Da gibt es nichts, was den natürlichen Menschen Da się. Da się. Da się. naturalnego człowieka. Da gibt es Schmach. Tam jest tylko tam jest hańba. Und diese schmach wollen die tragen. I ci, którzy to podjęli, wzięli na siebie, chcą nieść tą, tą hańbę. Warum? Dlaczego? Weil der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich macht, wir wollen zu ihm hinausgehen. Bo pisarz Listu do Hebräczyków wyjaśnia nam, że chcemy wyjść do niego. Seine Person ist die entscheidende. Jego osoba jest ta decydująca. Lese nochmal. Aus dem 2. Timotheusbrief. przeczytamy z drugiego listu do Timotheusza. Wir lesen 2. Timotheus 2, Vers 19, der letzten Teil. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stir ab von der Ungerechtigkeit. Drugi rozdział, 19. Wiersz. Niech odstąpi od niesprawiedliwości Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego Bóg chce, żebyśmy, jeśli chodzi o naukę O nasze postępowanie O naszą znajomość I nasze kontakty odłączyli się Od wszystkiego, co jest złe Od wszystkich, którzy są źli Widzieliśmy u Piotra, że on, jeśli chodzi o siebie samego, jeszcze tak daleko nie doszedł. Jeśli chodzi o nas, to my też, rozpoznawając nas samych, też jeszcze nie doszliśmy do całej pełnej znajomości. Und musimy rozróżniać pomiędzy słabością a nieznajomością und dem, was offensichtlich böse ist. i tym, co jest jawnie zło, złe a co zachęca nas, żeby można powiedzieć, być, stać na tym miejscu połębienia czy chcemy być lepsi <coughs> od innych Haben wir ein besseres Leben? czy posiadamy lepsze życie niż inni nie, my otrzymaliśmy Łaskę i życie od Pana. i Jego osoba zachęca nas, odstąpić od wszelkiego tego, co złe. Warum? Dlaczego? Seine uns. Bo jego osoba zachęca nas. Zu ihm, zu Miłość do niego i do słowa jego. 1, Przeczytamy jeszcze z Kolosan Pierwszy rozdział Kolosan 1, 1, 18 wiersz On także jest głową Ciała Kościoła On jest początkiem pierworodnym z umarłych Aby we wszystkim był Pierwszy Wir haben uns gestern nachmittag damit beschäftigt Dass wir alle wczoraj zajęliśmy się tym, że jako wierzący wszyscy jesteśmy ze sobą ściśle związani. I dlatego w Słowie Bożym znajdujemy to słowo obrazowe, które mówi o nas, że jesteśmy jednym ciałem. Tu w liście do Kolosa głową tego ciała jest Pan Jezus Chrystus to ta głowa jest doskonała i z tej głowy pochodzą wszelkie, można powiedzieć, sygnały, impulsy. On jest głową, ciała, zgromadzenia. Co wczoraj widzieliśmy? Że to ciało nie znajduje się na jednym, jedynym miejscu, sondern der Leib wird ale ciało tworzy się z wszystkich wierzących na całej ziemi. I tego ciała Pan Jezus jest głową uwielbioną. I teraz wszystkie rozkazy, wszystkie sygnały pochodzą od Niego, od tej głowy i służą ku błogosławieństwu tego ciała. I Geist Deutlich machen, was der des Herrn ist. A Duch Święty chce nam uświadomić, co jest wolą Bożą. Pan czyni to na całym świecie i czyni to niezależnie od naszych naszego stanowiska, naszego zrozumienia, od nas wierzących. Manchmal jest to das so, że wie wir es erleben Con Nieraz jest tak tak jak myśmy to doświadczyli u nas w Niemczech w naszej miejscowości ham die auf der gleichen zusammenkamen und zwar auf der Grundlage des Byli wierzący, którzy zgromadzali się tak jak my jeśli chodzi o tego w tym fundamencie mianowicie tej prawdzie o tym jednym duchowym ciele Als wir das merkten, waren wir sehr erfreut gdy to zauważyliśmy, bardzo się cieszyliśmy z tego. Wir haben festgestellt, dass sie auf der gleichen Grundlage Zauważyliśmy, chociaż chodzili do innego zboru, że ich zrozumienie było takie, jak i my je mamy ze Słowa Bożego. wir haben Brüder der umliegenden Versammlungen eingeladen. Zaprosiliśmy bracia z okolicznych zgromadzeń, um diesen Sachfalt mit uns vor dem Herrn zu erörtern i żeby pomogli nam wspólnie zbadać tą całą sytuację przed Panem. I to doprowadziło, że u wszystkich braci, którzy tą sprawę badali była jednomyślność, był pokój. Także doszło do tego, że wspólnie dzisiaj łamiemy chleb i tak jest działanie Ducha Świętego. Der Geist führt immer zu einer einmütigkeit. Duch Boży zawsze prowadzi do Jednomyślności, bo istnieje ten jeden, e, świat, to jedno światowe, można powiedzieć, ciało. I ponieważ on, ta uwielbiona głowa, Pan Jezus, trzyma tą jedność. My, jako ludzie, często mamy takie poczucie i perspektywę subiektywną. Ale Duch Święty chce nas doprowadzić do tego przekonania, co jest Jego wolą, a co nie. Z tego względu Pan nieraz nas upokarza, też w miejscowym zgromadzeniu nas, można powiedzieć, ćwiczy. Ale proces karcenia, upokarzania jest zawsze procesem błogosławionym. W takim upokarzaniu i karceniu nas ze strony Pana poznajemy siebie samych. Auch lang -mut miteinander kennen. Poznajemy też i uczymy się też cierpliwość względem siebie. Wzajemnie. Coraz bardziej też poznajemy Pana, który chce nam przyjść z pomocą w okolicznościach. Was Barnabas, powiedział, kiedy odwiedził wierzących w Antiochii? Er Pocieszył ich, żeby pozostali z zdecydowanym sercem przy Panu. Co mówi do nas List do Hebrajczyków? Wyjdźmy do niego, poza Obóz i nieśmy pochębienie jego. Bo tu nie mamy e, miejsca stałe. mamy w, w, w miejsca stałe. takie trwałe, szukamy to przyszłe, wieczne. Wir nicht nur ein Haupt dort A kiedy tam będziemy, to nie e, zobaczymy tylko uwielbioną, doskonałą głowę Pana Jezusa, Sondern dann wird auch der Leib vollkommen sein. wtedy też i to całe ciało duchowe my będziemy doskonali. Auf der von I to wszystko dzięki dziełu Pana na, Chryst na Golgocie. Die Versammlung mit dem Zgromadzenie jako to ciało Pana Jezusa pokaże chwałę Jego. Chcielibyśmy się wzajemnie zachęcać pozostać z Nim z zdecydowanym sercem.